To jest właśnie panowie, panowie, panowie, panowie! Stop, stop, stop! Jeszcze raz, jeszcze raz, od początku, dobrze? Czemu jeszcze nie? Jeszcze raz, ale... jeszcze raz. Co, nie jesteśmy na tym, na linii? <grym> jesteśmy na linii, ale ja jeszcze nie dałem wam znaku, <grym> okej? Okay? Słucham? Panowie, jak powiem 3-4 zaczynacie, okej? Okay? Aha, no dobra, to na 3-4, tak? Mhm, uwaga, 3-4, no, no, go! No już, panowie! Aha, już, jeszcze... to jeszcze raz, to jeszcze raz zaczynamy. 3 dobra? Cztery? No. Go? Go. A, a, jeden, dwa Właśnie teraz freestyle zaczyna się Powiem wam, że rymować mi się chce Bo jestem tutaj razem z kwasem To właśnie teraz z naszym przekazem Gramy mikrofony, a tak z naszej strony Nie jestem zmęczony, tak, teraz właśnie Znów ja, a, freestyle To jest właśnie wolny styl i kilka chwil Rymuję i freestyluję, bo dobrze Się czuję, choć późna godzina, więc Nawyk zaczyna, nawyk nie kończy Jestem tutaj bez mikrofonu, przy słuchawce Lecz nie spuszczam z tonu, dżungla Z betonu to robotnicza, ulica malownicza bo t -A -W i b -C y Oraz i tu, właśnie teraz Nie jest nas tu, tylko dwóch W budce telefonicznej, bardzo lirycznej A automatycznej budka Co z tego wynika? Tak, słuchaj teraz nasza taktyka, liryka I drugiego zawodnika posłuchasz Też te Dobry wieczór, teraz kwas tutaj zapodaje Tak a -a. mi się zdaje, że wieczór nadchodzi Kwas ze swoim rymem cały czas płodzi Wiesz o co chodzi, w G-I-M y tak własność o tym chcę, bo każdy człowiek Hip-hop, jestem twardy i zastali jak mod I powiem człowieku, że trzeba robić prawdziwy hip-hop Cały czas, cały czas zapodaje kwas i jeden raz powiedzieć człowieku, że gramy mikrofony Uderzy za sery świata strony Zobaczysz, podawam DJ jazel frutę i całą spółkę Cały czas łapie się za jakąś jaskółkę albo półkę pełną rymu wyjmuje z wora Pojem jeszcze jedno, późna jest pora Dziękuję Nie wiem, Panowie, okay, to było, panowie, to było genialne. To no był freestyle, aj, aj, właśnie. Tak trzeba freestyle'ować, a nie tam pisać na karkach jakieś teksty, nie? Haha, no